Czemu? Brak, brak. Nie na temat będzie teraz Nie na temat, nie na temat Jedzie, Jedzie swoim ciężarówką dobra. taką, a ten ziomek w chyba stała się wymówką, by dyktafon, dyktafon wieść na palce na pacę Wieź na pase, wieź dyktafon, wieść na pase. Bez, Bez pośpiechu, wręcz pomału przemku rodzi się dylemat. Czy nagrywać brak, brak sygnału, gdy wychodzi? Nie na temat Nie, nie na wychodzi. temat, nie na temat, nie, wychodzi? nie na temat, wychodzi bo Plan. i lami zbiera dźwięki, taki obraz w życiu cel, cel. Możesz go usłyszeć dzięki braksynow.pl Braksynow.pl Braksynow.pl We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.